Gier komputerowych. Cześć, tu Maciej Kowal-Kowalski. Chciałbym Was zaprosić na mały reportaże, który zrobiłem. Ten poniedziałek i wtorek, będąc na konferencji Digital Dragons w Krakowie, była to konferencja poświęcona w całości grom komputerowym oraz technologii związanych z tworzeniem gier komputerowych właśnie. Gry komputerowe są też jednym z moich odskoczni, gdzie, gdzie praktycznie chyba każdy lubi sobie coś pograć, więc ja nie tylko muzykę, ale również gry czasem gram w czołgi, Czasem gram w taką grę HeliBorn, właśnie o śmigłowcach. HeliBorn jest to gra studia deweloperskiego z Litwy, JetCat Games. Gdzie, gdzie właśnie to studio zaprosiło mnie na tą konferencję, na spotkanie? razem z nimi, a wszystko to dlatego, że ja w zeszłym roku widząc pierwszy raz tą grę, napisałem do nich, porozmawiałem z nimi, no i zacząłem od listopada robić e, polskiego bloga o tej grze. A właśnie z tego powodu e, zaprosili mnie na spotkanie. Digital Dragons jest to, jest to impreza właśnie skupiająca twórców gier, gier, które jeszcze nie wyszły są w fazie rozwojowej, bądź e, takiej fazie już końcowej. Poza twórcami e, można spotkać też inwestorów, deweloperów, czy twórców technologii, które są przydatne do, do zaimplementowania w grach. Na przykład wystawiała się polska firma, która robi skany przedmiotów w technologii trójwymiarowej praktycznie to, co było widać na ekranie dokładnie odzwierciedlało przedmiot, czy postać, która była w rzeczywistości. Naprawdę wyglądało to świetnie, rewelacyjnie. No, poza tymi mniejszymi wystawiały się też właśnie większe firmy, jak już wspomniany JetCat Games, może nie jest dużą firmą, aczkolwiek bardzo dynamicznie rozwijającą się. Nasz rodzimy CD Projekt Red oraz Techland, poza tym Oculus, producent silnika Unity, na którym właśnie między innymi robiona jest gra Heliborn. no i dużo, dużo innych pomniejszych wystawców, twórców gier na platformy PC, czy Android, bądź na, na obydwie. Bardzo dużo gier e, takich, gdzie jest dosyć szybka rozgrywka, umilująca czas. Jedna z takich gier bardzo mi się podobała, Titan Church. E, taka strzelanka w starym stylu, bardzo mnóstwo fajnej zabawy. E, oczywiście też mnóstwo konkursów. Można było uzyskując e, najlepszy wynik w jednej z gier wygrać Teleskop, prawdziwy, dosyć spory Teleskop do oglądania gwiazd nocą. Można było dostać mnóstwo gadżetów w postaci koszulek, smyczy, toreb jakiś przypinek, kubków a nawet kurówki z logo gry, czy też, czy też na przykład ku ogromnemu zaskoczeniu, bo ja też zostałem obdarowany rozdawano okulary Oculus Gear VR przystosowane do telefonów Samsung jedną z ciekawych postaci, która pojawiła się na Digital Dragons był John Romero, znany starszym graczom z ze studia, z wczesnego studia ID Software, amerykańskiego studia, które było odpowiedzialne tamtymi czasy, właśnie John Romero, między innymi za takie gry jak Wolfenstein 3D, Doom czy Quake. No to taki jeden z ojców twórców, taka już postać, można powiedzieć, legendarna. Można było sobie z nim porozmawiać, zrobić zdjęcie, popytać co, co on tam teraz sobie tworzy. Ja zapraszam Was do posłuchania krótkich relacji firmami takimi jak CD Projekt Red, Jetcat Games oraz Techland. Właśnie w takiej kolejności zapraszam Was do posłuchania, bo, bo naprawdę warto a na pewno gracie w jakieś gry, być może nawet i gracie w Wiedźmina, być może zagracie w a może gracie też w Dying Light. A więc posłuchajcie, co, co mają do powiedzenia przedstawiciele tych teamów i ja zapraszam Was na pierwszą rozmowę z CD Projekt RED. Jestem na stoisku CD Projekt. Powiedzcie mi tak, no głównym waszym projektem jest Wiedźmin. Mamy teraz tutaj dodatek krew i wino. Co możesz o nim powiedzieć? No, ja jestem programistą tutaj z krakowskiego, z krakowskiego oddziału CD Projekt. Dużo, dużo pracowaliśmy nad tym dodatkiem właśnie tutaj w Krakowie. To było jedno, między innymi, z naszych głównych zadań. Ja głównie się zajmowałem przygotowywaniem właśnie całego supportu do tych, do tych dodatków i też do poprzedniego dodatku. Co do tego nowego jest... Mogę się wypowiedzieć od technicznej strony, okay. jeżeli, bo powiedzmy tutaj najbardziej się czuję pewnie, no jest to fajne rozwiązanie. Rozszerzamy o cały nowy świat. To jest bardzo, bardzo dużo kontentu, nawet w porównaniu do, do, poprzedniego do, do poprzedniego dodatku, który rozszerzał, rozszerzał poprzednie levele, Ten y, daje zupełnie nowy kontynent, nowy kontynent, no, nową mapę. Jest ona w pełni funkcjonalna, tak? To, to nie jest dodanie jakiegoś elementu, tylko wszystkie elementy są tam zupełnie nowe, nowe community, nowy system. Questowy, powiedzmy specjalnie przygotowany pod, pod ten dodatek czyli A, można, można powiedzieć tak, mamy dodatkową grę znowu wiele, tak, wiele, tak. wiele godzin od, zabawy od, od technicznej strony tak, to jest praktycznie nowa gra, nawet niektórzy mówią że no w zasadzie moglibyśmy kolejną grę stworzyć tak, na tym, ale nie, my to dodajemy jako dodatek tą, tą finalną część powiedzmy naszej trylogii, trylogii na którą się składały pierwsze, trzy, pierwsza, druga i trzecia Wiedźmina i takie domknięcie, potem znowu trzy części, czyli Wiedźmin podstawka, pierwszy dodatek i, i teraz mamy Krew i Wino które zamyka tą całą historię chcieliśmy to zrobić no powiedzmy takie duże boom na sam koniec także... Okej, okay, to jest Wiedźmin a, a, a no, planujecie coś e, z jakimiś nowymi tytułami? Znaczy, no, cyberpunk, tak? Cyberpunk. Reklamujemy teraz, w ogóle poszukujemy ludzi do, do tego projektu. On ma być jeszcze większy, o ile można. Większy w, w sensie ambitnych planów, tak? Nie, nie wiadomo, czy będzie większy, jeśli chodzi o skalę świata, ale na pewno, jeśli chodzi o, o jakieś nowe rozwiązania gameplayowe, technologiczne i tak dalej, to ma być kolejny krok w naszej firmie, no muszę przyznać, że widziałem filmiki, które takie można, wstępniaki takie można tak powiedzieć i, i robi wrażenie, no aczkolwiek... No, no to są zobaczymy. koncepcje, tak, tak to, jest, tak. to jest, jesteśmy teraz, no może, może nie jest to początek developmentu, już jakiś czas nad tym pracujemy, teraz już firma przeszła pełną parą na, na, na tworzenie cyberpunka, Wcześniej no, to były jakieś właśnie szukanie koncepcji, jak ta gra będzie wyglądała, co byśmy chcieli, żeby tam się znalazło w tym, w tym naszym nowym projekcie. No, zobaczymy, no, my też jesteśmy bardzo podekscytowani tym, tym projektem. To jest zmiana trochę całego uniwersum. Tutaj mieliśmy jakieś takie nawiązania do średniowiecza, teraz będziemy i była jakaś broń taka biała, czy, czy Max to była kusza, tak? a tutaj będziemy mieli. No zupełnie nowe, nowe podejście do. Zupełnie do z innej beczki, zupełnie no troszeczkę tym. No cóż, ja życzę wam jak najlepiej, życzę wam powodzenia, a moim rozmówcą był Filip Piersiński. Dziękuję, dziękuję. Cześć, tu Maciej Kowal Kowalski. Jestem na Digital Dragons w Krakowie. Jest to spotkanie twórców gier, deweloperów oraz inwestorów. Ja jestem na stanowisku JetCut Games i z, razem z Ilią. Jest to jest to menedżer do spraw społeczności. Pytanie, co przywiozłeś ze sobą do Krakowa? To jest nasz pierwszy projekt naszego studia. Jest to gra HeliBoard, gra multiplayer. Jest to arkadowo-taktyczna gra osiągowca. I co ją wyróżnia? to to, że nie tylko latamy i strzelamy do wroga, ale również e, przejmujemy kontrolę nad, e, nad punktami, nad bazami. Nie tak jak w podobnych produktach e, o śmigłowcach. Tak, my mamy trzy klasy śmigłowców, tak? Tak, mamy ki kilka klas trzy klasy do trzech różnych zadań. Mam nadzieję właśnie, że dzisiaj będzie dosyć spory upgrade gry, gdzie będzie dosyć sporo zmian. Będzie można wybrać sobie Trzy śmigłowce, trzy różne klasy. Będziecie mogli wybrać właśnie m, różną klasę, będziecie mogli m, wybrać m, różne uzbrojenie i, i zagrać, zagrać właśnie m, taktycznie, tak żeby zdobyć przewagę. Ok, a, a gdzie możemy znaleźć Wasz produkt? gra jest we wczesnym dostępie teraz na Steamie. Możecie znaleźć ją właśnie na Steamie, pisując Heliborn. Jest naprawdę bardzo tania i prawdopodobnie cena będzie obniżona po pełnym dostępie, który mam nadzieję będzie w grudniu tego roku. No to, to, brzmi, to brzmi naprawdę fajnie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Co Co, co powiesz o siłach Naziemnych. Tak, mamy kilka typów żołnierzy, których możemy desantować. Jedna klasa to są żołnierze, które, którzy zajmują bazy, a druga klasa to są żołnierze, którzy, których można wysadzić w dowolnym miejscu na mapie. Są to goście z bazokami, którzy polują na na śmigłowce wroga. Tak, i można zrobić zasadzkę, tak? Tak, dokładnie, można zrobić zasadzkę. Będą oni szczerać we wrogie śmigłowce, które będą przelatywały obok nich. Tak, ja grałem w tą grę i mam nadzieję, że, że wielu polskich graczy dołączy do tej gry, bo wygląda naprawdę bardzo świetnie. Modele śmigłowców są bardzo, bardzo ładne. E, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. To jest dla nas bardzo ważne. E, polska społeczność jest dla nas bardzo ważna dla JetCat Games. Będziemy bardzo zadowoleni, kiedy dużo graczy z Polski dołączy do, do, do gry, do naszej społeczności. Tak, ja spróbuję Ci pomóc z tym. Dzięki Ci, Ilia. Dziękuję for, for for Tym razem jestem na stoisku Techlandu. Techland, producent wielu, wielu gier. Przyjechali tutaj do Krakowa. Z czym? Przede wszystkim y, przyjechaliśmy tutaj jako... Y, firma produkująca gry w Polsce. Tak? Chcieliśmy e, pokazać się, wyjść do naszych fanów, do naszej społeczności. Chcieliśmy pokazać nasze gry i e, też dać znać, e, nad czym obecnie pracujemy, e, jakie są e, nasze plany i, i powiedzieć o tym, e, jaką jesteśmy firmą, tak, żeby ludzie mogli lepiej nas poznać. To fakt, jesteście rozpoznawalni, ale jeszcze troszeczkę, jeszcze więcej. Taka impreza jak tutaj dzisiaj, bardzo dużo osób można spotkać z branży, prawda? Oczywiście. Wie, wiele meetingów, wiele, wiele doświadczeń wymienić, no i być może, być może to zaowocuje dalszym krokiem do nowymi grami, prawda? Tak, może tak być jak najbardziej, jest to też właśnie świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, czy też spotkać się ze znajomymi z branży, ponieważ branża w Polsce nie jest bardzo duża i dzięki temu to, co się dzieje, to ludzie wymieniają się między firmami i ludzie mają swoich znajomych w innych firmach. Tutaj macie stanowiska z jakimi grami? E, na, mamy tutaj stanowiska e, z naszą e, flagową grą, czyli Dying Light, e, poza tym mamy też grę na e, VR, e, to jest Collider 2 e, na Oculusa, również e, tworzona w naszym studiu. E, po z tym prezentujemy też grę, lab na vr -a, również tym razem na urządzeniach HPC Vive. Jak to jest z tymi okularami? Bo no, niektórzy ludzie mówią, że się kręci w głowie, niektórzy się nie kręci. Tak, to przede wszystkim zależy od człowieka ponieważ różni ludzie mają różny poziom czułości na te urządzenia. Natomiast zależy to też od samego urządzenia. Oculus, który jest urządzeniem jakby pierwszym z tych vr nowej technologii, działa na trochę innej zasadzie i nie umożliwia ruchu całym ciałem, nie umożliwia poruszania się wchodzenia. Natomiast HTC Vive, którego tutaj też możemy zobaczyć, już umożliwia chodzenie i śledzi pozycję całego, całego ciała, umożliwia po prostu poruszanie się po jakimś tam kwadracie, co to daje, zmniejsza ten, to uczucie takiego kręcenia się w głowie, zawrotu w głowę, dzięki temu, że jest po prostu precyzyjnie śledzi, śledzi naszą pozycję i dzięki temu, kiedy mamy takie urządzenie na głowie, to nie mamy takiego odczucia, że coś jest nie tak, dlatego, że możemy się poruszać i wtedy ten świat wirtualny odwzorowuje, odwzorowuje nasz ruch. Ale innym jeszcze ważnym aspektem tej sprawie jest to, w jaki sposób zostanie zaprojektowana aplikacja, czy gra na takie urządzenie, ponieważ zupełnie inaczej trzeba projektować gry na te urządzenia. Zmienia się, zmieniają się pewne podstawowe zasady. Nie może być na przykład zabierania kamery e, od gracza. Nie możemy wykonywać szybkich ruchów kamerą, dlatego że to od razu powoduje to uczucie e, zawrotu głowy e, W tradycyjnych grach to jest dokładnie bardzo... Dokładnie, przerwę Ci dokładnie, bo ja miałem, ja miałem właśnie takie uczucie. W tradycyjnych grach to jest często zabieg. E, dalej, jeszcze in, są jeszcze inne ważne projektowe kwestie, na przykład e, często w grach już są jakieś cząsteczki, epiksy, które lecą na kamerę, na twarz, na człowieka. I to też jest coś, czego należy unikać, kiedy projektujemy aplikacje na takie urządzenia, dlatego, że to od razu też powoduje dyskomfort. Człowiek, człowiek może też troszeczkę powariować. Dlatego, jak robi się grę na, na wirtualną rzeczywistość, to trzeba inaczej podejść trochę do jej w ogóle projektowania i zrobić grę stricte spełniającą wymagania tej nowej platformy, a nie po prostu wziąć jakąś starą grę i ją przerobić, dodać nowy wyświetlacz po prostu w tej postaci. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Dzięki Ci bardzo. Moim rozmówcą był Łukasz Burtka z Techlandu. Świat gier komputerowych.